Polskie Radio. Minęła dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Kolejne podejście do ustawy o kryptoaktywach. Prace nad swoim projektem rozpoczynają posłowie klubu Centrum. Ostrzeżenia synoptyków przed opadami na zachodzie kraju. Do około 40 mm niewykluczone, że i 60 niewykluczone są podtopienia. 83 lata temu wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim, a w stolicy uroczyste obchody rocznicy. Kolejny klub chce przedstawić swój projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Prace rozpoczynają posłowie z centrum. Cel – zapewnienie skutecznego nadzoru nad rynkiem. Sejm w piątek ponownie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wprowadzała ona środki nadzorcze, m.in. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Zdaniem prezydenta przepisy były zbyt restrykcyjne, natomiast według koalicji rządowej brak ustawy tworzy lukę prawną. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów rozmawiali o tym dziennikarze Polskiego Radia. Zdaniem Rocha Kowalskiego z Polskiego Radia 24 nie dojdzie do żadnego kompromisu w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalutowy. Rząd dwa razy przesłał ustawę. Wiem, że chyba jest w Sejmie jeszcze projekt Polski 2050. Konfederacji, Konfederacji też. Nie spodziewam się ani, że to zostanie koniec końców uregulowane na poziomie ustawowym. Tymczasem prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, a chodzi o możliwe oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. Ulawy, miejscami burze, a w konsekwencji możliwe podtopienia. Gwałtowne zjawiska pogodowe zagrażają zachodniej części Polski. Najsilniejsze opady są prognozowane na wieczór i najbliższą noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, powiedziała w polskim Radiu 24 rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Stopień drugi, Wielkopolska, Lubuskie i Dolnośląskie, suma tych opadów za 12 godzin do około 40 mm, niewykluczone, że i 60 lokalnie, do tego burze. Ponieważ grunt jest suchy, taka ilość wody może powodować wzrosty poziomu rzek i podtopienia. Dotyczy to mniejszych rzek i zlewni zurbanizowanych. Ostrzeżenia pogodowe będą aktualne do jutra do godziny 15, a hydrologiczne nawet do wtorku. 83 lata temu stanęli do nierównej walki. 19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez żydowskie podziemne formacje zbrojne. Stanowiło odpowiedź na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta. Powstanie trwało cztery tygodnie do 16 maja. To była wyjątkowa batalia, wspominał Marek Edelman, ostatni przywódca powstania. Się przedstawiono sile faszyzmu w Europie, pierwszy raz w mieście. Dla żydowskich bojowników walka nie toczyła się o zwycięstwo. Wspominał jeden z walczących, Symcha Ratajzer Rotem. Wiedzieliśmy, że koniec będzie ten sam dla wszystkich. Chcieliśmy wybrać rodzaj śmierci. Po wymordowaniu i wywiezieniu ostatnich Żydów z terenów getta, Niemcy zrównali je z ziemią. Witold Banach, Polskie Radio. Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim rozpoczną się w południe przy pomniku bohaterów getta. Weźmie w nich udział prezydent Karol Nawrocki. Po złożeniu kwiatów i wieńców wyruszy Marsz Pamięci. Z kolei wolontariusze Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jak co roku będą rozdawać na ulicach Warszawy papierowe żółte żonkile. To są aktualności jedynki. Kolejna fala rosyjskich dronów nad Ukrainą. Agresor wystrzelił od wczorajszego wieczoru ponad 230 bezzałogowców. Większość została zestrzelona lub zneutralizowana. Równocześnie ukraińskie media informują o atakach na rosyjskie zakłady. W Tagan-Rogu ukraińskie rakiety uderzyły w fabrykę bezzałogowców, a w pobliskim Jejsku, w miejscowy port. Niedziela to drugi dzień wizyty papieża Wangoli. To trzeci z czterech krajów na liście afrykańskiej podróży apostolskiej Leona XIV. Na pierwszą z dwóch mszy, którym będzie przewodniczyć w czasie pobytu w Angolii, papież uda się do Kilamby, miasta zbudowanego dla Angolii przez Chińczyków. Tam odmówi modlitwę Regina Celi. Po południu helikopterem Leon XIV przemieści się do sanktuarium maryjnego Mama Muksima. Jest to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Angolii i jedno z głównych w Afryce subsaharyjskiej. Papież odmówi różaniec i wygłosi przesłanie do wiernych. Kościół w Angolii postrzegany jest jako moralny autorytet i siła napędowa społeczeństwa. Urszula Rzepcza, Polskie Radio Watykan. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuters. Kolagen Cito firmy Reuters na stawy kości cere. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. W większości regionów pochmurno, w zachodniej połowie kraju i na Suwalszczyźnie opady deszczu, na wschodzie przejaśnienia. Po południu na zachodzie zaczną się ulewy. 5 stopni teraz w Ostrołęce, 8 w Gdańsku i Opolu, 10 w Łodzi i Krakowie, 13 w Poznaniu. No ale maksymalnie dziś będzie od 12 do 19 stopni. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Kaliszu i Łodzi w pozostałych miejscach w kraju jest umiarkowana dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej. Od 11 do 14 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru energii. W lasach w zachodniej i północno-wschodniej części kraju duże zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze średnie. JEDYNKA Polskie Radio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 i spotkania z nimi. Do rozmowy zaprosiłem honorową obywatelkę Warszawy, ocalałą z zagłady Krystynę Budnicką. Wchodzili Niemcy na podwórko, wołali, proszę schodzić, pojedziecie do pracy, dostaniecie jedzenie na drogę. Ci, co schodzili, to schodzili, ci, reszta tu się chowała. To oni wtedy w mieszkaniu szukali. I myśmy siedzieli wtedy już w bunkrze, a bunkier był połączony z kanałem ściekowym. Wywiad Żyta. Dziś po 21.00 w wiedynce. Serdecznie zapraszam, Remigiusz. Grzela. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo bardzo serdecznie. Nasz dzisiejszy gość już się odezwał i za chwilę będziemy mogli z nim porozmawiać i będziemy mogli zadawać mu pytania, ale po prostu być z nim. Jak to pięknie napisała pani Basia z Piekar Śląskich i zacytuję sobie, bo to ona dzisiaj wygrywa to wprowadzenie naszych słuchaczek i słuchaczy, Jedynka skończyła 100 lat, kwitnie jak piękny kwiat. Życzę radości, nie nienawiści, żebyśmy się wszyscy czuli szczęśliwsi. Dzień dobry, słuchacze, serdecznie przepraszam za to grafomańskie przywitanie, ale tak mnie natchnęło od rana, po prostu. Basia z Piekar Śląskich. No, każdego z nas jedynka w jakiś sposób może natchnąć, sprawić, że chcielibyśmy coś powiedzieć, albo się ucieszyć. A pan Michał zrobił to jeszcze szczególnie. Też na Facebooku jedynkowym napisał Pan Maciej, rewelacyjny głos radiowy. Zawsze kojarzy mi się z naszą jedyneczką. No to jazda. Wrzucamy jedynkę i przenosimy się w czasy, kiedy najwięksi autorzy prezentowali radiowy program. Piąta, piętnaście, odczyt rolniczy. Szósta, trzydzieści, płyty. Siódma, pięć, słuchowisko dla dzieci. Ósma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne. Najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta. Ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci Pierwsza, druga, w pół do trzeciej Do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin Gdyby można zrobić czary Ponapędzać te zegary By dziewiąta była już Bo umówiłem się z nią na dziewiątą Tak mi do niej tęsknę już Zaraz wezmę od szefa, a konto Kupię jej Bukieć i Potem kino, cukiernia i spacer W księżycowo jasną noc I będziemy szczęśliwi, weseli Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli I umówię się znów na dziewiątą Na dziewiątą, tak jak dziś Panie! Wiem, wyleciałem z posady. Wręcz przeciwnie. Przeciwnie? To pan dyrektor wyleciał z posady? Ale. O wylatywaniu w ogóle nie ma mowy. Pan bardzo ładnie śpiewa. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, ale jeszcze lepiej mi idzie z moją własną orkiestrą. Tak? To musicie wystąpić w radio. Kiedy, panie dyrektorze? Dostanie pan zawiadomienie. Dziękuję. Eugeniusz Bodo i w pewnym momencie skończył się ten szczęśliwy czas z radiem. Jeremi Przybora o nocy z 31 na 1 października 1939 roku. Noc z 31 na 1 września była pełna napięcia, no bo o 12 w nocy upływał termin znanego wszystkim ultimatum Hitlera. Mieliśmy już wtedy całonocne dyżury spikierskie. Ja wtedy miałem dyżur równolegle z moim przyjacielem, podówczas inspektorem audycji w radio, na Zielnej, Juliuszem Krzyżewskim, poetą. Mieliśmy ten dyżur wspólnie, no i jakoś po przekroczeniu północy oddychaliśmy z coraz większą ulgą, w miarę tego jak godziny upływały i jakoś na szczęście nic się nie działo. Ale właśnie w momencie, kiedy skończyłem mój dyżur, było to chyba gdzieś koło jakiejś czwartej, piątej rano i wychodziłem z gmachu radiowego na Zielnej. Rozległy się syreny i przyjaciel mój, wspomniany właśnie, Juliusz Krzyżewski, wychylił się z balkonu gmachu ródgłośnie i zawołał, zaczęło się. Przedłużyłem trochę ten szczęśliwy czas przed przedwojennym polskim radiem o cały miesiąc, ale oczywiście... Jeremi Przybora mówił o nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku. Jeremi Przybora, który sam określał się spikierem. Maciej Gudowski się uśmiecha, jest w naszym studiu. <grym> Witam, dzień dobry. Chciałeś być spikierem? <grym> Chciałem być spikerem, ale wiele razy miałem do czynienia z taką sytuacją, że gdzieś tu na korytarzach radiowych no raczej ludzie starszego pokolenia mówili E, panie spikier. To, to tworzyło bardzo fajny klimat. Tak. Jest rok 1984. Mieliśmy wtedy po 18, może po 20 lat do budynku Polskiego Radia wchodzi pewien ekonomista. Można tak powiedzieć. Tak. Pięć lat przepracowałem po studiach w swoim wyuczonym na studiach zawodzie. Ekonomista oczywiście. I co? To było tak, że gąszczki cyfr, czy podejmowanie ważnych strategicznie decyzji gospodarczych. Wtedy młodzi ludzie zaraz po studiach, bo cały czas tak się traktowałem, jeszcze nie mieli do czynienia z tak poważnymi sprawami. To też odbywała się nauka zawodu, no bo cóż, no studia studiami, ale trzeba dotknąć, trzeba było dotknąć e, praktyki. No i to się tak bardzo, bardzo powoli, powoli układało. To miało szansę, miało szansę coś z tego wyjść w przyszłości, ale tu e, w drogę weszło mi polskie radio. Bogu dziękować. W drogę weszło Polskie Radio i chyba fascynacja głosami. Który z głosów wtedy najbardziej ujął, cię zachwycił, który ci zapadł w pamięć? Czy może który spowodował, że jak to jest możliwe, żeby tak mówić? Albo sam nie wiedziałeś, jak to określić, bo niektóre nasze słuchaczki tak właśnie piszą. Chcą słuchać, nie wiedzą dlaczego, ale magnes. To jest tak. Yy, ja słyszałem od, od dzieciństwa, od najmłodszych lat słuchałem Radio, bo wtedy w domu było tylko radio telewizora jeszcze nie było, on się pojawił później. I cały czas byłem otoczony tym świadkiem radiowym, włącznie z tym, że kiedyś przypuszczałem, że tam w tym odbiorniku to się są tacy mali ludzie i oni to radio robią po prostu. I to inaczej być nie może. Mało odkrywcze, ale... Tak, ale ja myślę sobie, że to spowodowało, że powstało coś takiego, co się określało i określa do dzisiaj magia radia. I to tak zostało, to tak zostało i oczywiście potem zaczęło, zaczęło się myślenie o głosach, ale oczywiście było, była mowa tylko o głosach, nie było pod żadnych konkretnych nazwisk. Nazwiska pojawiły się znacznie później, kiedy wszedłem do radia. I to się, to się właśnie odbyło pod koniec stycznia 1984 roku. Otworzyłem ogromne drzwi i wszedłem do budynku, który był wypełniony głosami. Tu wszyscy, brzmienie tych głosów było niesamowite. Pierwszy mój kontakt ze studiem, za szybą, pierwsze przesłuchanie konkursowe. Bogdan Zalewski, Legenda Polskiego Radia, mnóstwo wspaniałych ludzi, którymi potem się yy, poznałem, bo to byli moi przyszli koledzy. I oni wszyscy mówili cudownymi głosami. Później w tych rozmowach zaczęły pojawiać się nazwiska Tadeusz Bocheński. Oczywiście Jeremi Przybora, Ksawery Jasieński, mnóstwo wspaniałych nazwisk i potem próby określenia tego, no dobrze, ale co to są za ludzie? Dlaczego właśnie ten głos? I tutaj się podchodziło, no bo ciepły, no bo niski, no bo wysoki, no bo dynamiczny. Nie, jedna jest tylko precyzyjna odpowiedź, radiowy. Właśnie i to rozbiniemy jeszcze, o tym jeszcze powiemy, przytoczymy te cudowne głosy, o których wspomniał Maciek, Maciej Gudowski, nasz dzisiejszy gość, ale wcześniej zaśpiewa też radiowy człowiek, Bochtan Łazuka, prowadził koncert życzeń na przykład, tak. słuchaliśmy tego, a teraz w swojej chyba najlepszej roli, chanson, dancing, taki, że wszyscy się wtedy bawili w latach 30 przy takiej muzyce, przy takich piosenkach, a potem dzięki na przykład artystom takim jak Bogdan Łazuka mogliśmy sobie ten klimat przypomnieć. Wstyd, strasznie wstyd, bo zakochałem się Który raz, setny raz, lecz zakochałem się Nie chciałem mała, szczupła ląd Myślałem, przejdzie, ale skąd? Męczę się, dręczę się sam nie wiem, czego chcę, bo to się zwykle tak zaczyna. Sam o tym nie wiesz, jaki idziemy Po prostu wzięła cię dziewczyna, a to jest znak, że już jest źle. Z początku rzadko ją widzę. A potem chcesz z nią częściej być I w końcu trudno, ale czujesz Że bez niej już nie możesz żyć Za jeden dzień z tą twoją kocham Oddałbyś tysiąc lat Za jedną noc zaś gdyby ci kazano Dałbyś chętnie cały świat to się zwykle tak zaczyna Sam nie wiesz o tym jak gdzie O całym świecie zapominasz I kochasz, bo tak serce chce. Tak mi wstyd, strasznie wstyd Lecz coś mnie peszy w niej Byłem z nią Prawie rok, dużo, bo można mniej To takie przykre sprawy są Bo prawda cóż, kochałem ją Męczę się, wręczę się Sam nie wiem czego chcę Oto się zwykle tak zaczyna. Nie wiesz o tym jak i gdzie Zaczyna nudzić cię dziewczyna A to jest znak, że już jest źle. Zaczynasz chodzić z nią do krewnych A potem mówisz sama idź I w końcu trudno jesteś pewny Że dłużej z nią nie możesz jeden dzień bez twojej ukochanej oddałbyś tysiąc lat za jedną noc zaś gdyby ci kazało dałbyś chętnie cały świat bo to się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni w końcu ją rzucasz zapomina. Celowi. vie. O spotkaniu z Bogdanem Łazuką też będzie, bo Maciej spotykał wszystkich wielkich tego świata, jeśli chodzi o głosy, ale nie tylko. A teraz, właśnie, przypomnijmy: Czas pogody, jedynka, polskie radio. Tadeusz Bocheński. W czasie transmisji muzyki tanecznej jakiś gość pod gazem prawdopodobnie podszedł do dyrygenta, bliżej do mikrofonu i zażądał od orkiestry zagrania popularnego przeboju. Dyrygent na migi wskazał mu mikrofon, dając tym samym do zrozumienia, że audycja jest transmitowana przez radio i orkiestra musi się trzymać ustalonego programu. Na to ów gość, zareagował całkiem nieoczekiwanie grubiańską, choć dość popularną w Polsce propozycją, skierowaną prawdopodobnie pod adresem dyrygenta i orkiestry. Wyobraźcie sobie Państwo moje przerażenie i zaskoczenie w studiu, gdy zamiast zapowiedzianego przed chwilą przeze mnie upojnego tanga, usłyszałam na antenie wysoce nieparlamentarne słowa, które jeszcze nigdy oczywiście nie, na antenie nigdy jeszcze nie miałem prawa obywatelstwa. Było to kompletne zaskoczenie. Natychmiast kazałem przerwać transmisję i zakończyłem przed czasem program stereotypową zapowiedzią. Na tym kończymy dzisiejszą audycję i życzymy Państwu dobrej nocy. To Ksawery Jasieński teraz. Założono nam w sala głośniki, tak zwane Kołchoźniki, czyli sterowane przez studio z pierwszym programem i tam pewnego dnia ukazało się ogłoszenie, że będzie wielki konkurs na speakera i lektora Polskiego Radia. No i ci moi towarzysze powiedzieli, ty dobrze czytasz, zgłosimy cię. Zgłosili mnie na ten konkurs i po trzech miesiącach później wyszedłem z tego szpitala i założyli mi taką koszulę gipsową i ten konkurs był szalenie liczny. były 4 tysiące osób z całej Polski. No i ja jakoś przebrnąłem przez pierwszy etap, drugi, trzeci. Dostałem się w gronie chyba sześciu osób na taki staż do Polskiego Radio przy ulicy Myśliwieckiej. Byłem na końcowym etapie, a już zostałem przyjęty do radia i to mi się bardzo podobało, ta praca w radiu. No właśnie... Maciej Gudowski w studiu, Czas Pogody, Jedynka i Twoje spotkanie. Najpierw może powiedzmy o... Tateuszu Bocheńskim. Tak, tak. bo no, oczywiście osobiście go nie spotkałem, nie, nie było takiej możliwości, ale to było pierwsze nazwisko radiowca, speakera radiowego, z którym miałem do czynienia po przekroczeniu progu radia. Zawsze padało jako bo wzór speakera, bo perfekcyjne zachowanie przed mikrofonem, nienaganne, fantastyczna dykcja, zrozumienie radia, wielki szacunek dla słuchaczy. To jest bardzo ważne w polskim radiu, zawsze było. No i potem to nazwisko się powtarzało jako właśnie ten wzorzec, ten wspaniały przykład. A potem, potem był pan Ksawery Jasieński z którym już miałem okazję się spotkać, brać udział nawet w wielu nagraniach razem z nim, bo to jeszcze był taki czas, że na przykład radio mm, robiło audycję, gdzie brało, występowało trzech, czterech lektorów, czytaliśmy różne rzeczy w tym samym studiu siedząc. To było jedno z takie spotkanie, potem było spotkanie, minęliśmy się trasami, bo pan Xavery M1, linia warszawskiego metra, ja linia M2. Ale to... czasami mamy do, tak, dochodzi do spotkań na skrzyżowaniach różnych. Ale państwo potem... wyjaśnijmy od razu naszym słuchaczom w całej Polsce i na świecie, że chodzi o warszawskie metro. Tak. M1, pan Ksawery Jasieński. Tak, tak zapowiada poszczególne stacje. stacje. Na przykład tak. metro Wierzbno, to wiadomo, że polskie radio. Tak jest. A jeżeli jest y, druga linia metra, to Maciej Gudowski i na przykład y, mm, ulica Świętokrzyska. Świętokrzyska. Tak, tak, ale znaczy, oczywiście Kopernik. Też. Też. I potem jeszcze było kolejne spotkanie, nie tak dawno, bo to było mniej więcej półtora roku temu, ukazała się książka wspomnieniowa o panu Ksawerym Jasińskim i była wielka feta w polskim radiu. Był benefic pana Ksawerego. No i proszę sobie wyobrazić, że na tym, na tym właśnie brałem udział w tym wielkim wydarzeniu i miałem zaszczyt czytać fragmenty tej książki w obecności pana Ksawerego, który siedział na widowni. Dobrze, że siedziałem, bo by się nogi pewnie pode mną ugięły, ale pan Ksawery potem mi dziękował. Żona pana Ksawerego też było bardzo, bardzo miło. Przyszło wielu, wielu ludzi. No to takie były właśnie moje spotkania yy, odległe z panem Tadeuszem Bocheńskim i z panem Ksawery Josińskim. Bogdan Łazuka, korytarz telewizyjny. Bogdan Łazuka, korytarz telewizyjny. Historia sprzed wielu, wielu lat. Idę po jakimś nagraniu wychodzę i patrzę w perspektywie korytarza, widzę, idzie Bogdan Łazuka. Sam, osobiście Bogdan Łazuka. Boże, co ja zrobię? I na to w, w tym momencie odzywa się Bogdan Łazuka. Dzień dobry, panie Maćku. Po <grym grym> no, prostu. To było coś pięknego, oczywiście odpowiedziałem. I potem jeszcze kilka razy spotykałem pana Bogdana w radiu. Czekał na jakieś rozmowy, wywiady. Akurat i on miał wtedy dużo czasu i ja mm, około godzinki, żeśmy sobie kiedyś posiedzieli i pogadali. Było to przemiłe. No tak, bo on jednocześnie mógł swoje doświadczenia z takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, bo to było istotne. No A właśnie, dobrze. kontakt z ludźmi. Dzięki jedynce, dzięki takim audycjom jak Czas Pogody możemy być razem w sposób pełniejszy. Zadawać sobie pytania, odpowiadać na nie, przesyłać informacje, więc jest... Kapitalna okazja, Maciej Gudowski w studiu, na Facebooku możemy zadawać te pytania, tam gdzie jest jedynka, ale też SMS-owo 71 151. I zanim przejdziemy do kolejnej opowieści o twoim życiu z radiem, czy o twojej pracy, to powiedz jeszcze o tym spotkaniu. To są lata 80. Cała Polska w zachwycie dotyka czegoś, co do tej pory co ówczesnej pory było niemożliwe, czyli ogląda filmy z Jamesem Bondem. Tak. tak. I Bond mówi głosem Gudowskiego. No, I piękne tak. dziewczyny też mówią głosem Gudowskiego. I nawet... No taka rola rektora. Nawet ci wszyscy dranie, najgorsi dranie świata, też mówią głosem Gudowskiego. Tak było. Ale też głosem Tomasza Beksińskiego, którego zaprosiłem do prowadzenia muzyki nocą, bo Tomek był niezwykły. On co prawda uwielbiał pewien szczególny rodzaj muzyki. Wtedy był zakochany w zespole Asia, jak on to pięknie mówił, ale był świetnym prowadzącym muzykę nocą. No radiowiec, radiowiec tak, w każdym calu, tak, ale ja ym, większość moich kontaktów z nim to było właśnie, to były spotkania przy okazji nagrań filmów, czytania jego list dialogowych, no i oczywiście czytania Film, list do, do filmów o Jamesie Bondzie, a robiliśmy to kilka razy, bo to najpierw były kasety. Cenzura odpuściła. Wreszcie można było, ten owoc zakazany stał się ogólnie dostępny. Wielki świat zawitał do nas przez y, ekrany telewizorów, wchodziły piękne kobiety, eleganccy mężczyźni, wspaniałe samochody, znakomite trunki, cudowne hotele, y, widoki morza o pięknej Błękitnej Wodzie, i tak dalej, i tak dalej. I najpierw to nagrywaliśmy na kasety, potem dla jednej stacji telewizyjnej, potem dla kolejnej stacji telewizyjnej, potem się to jeszcze powtarzało, zmieniały się nośniki. Wiele, wiele tych spotkań było. Mm, I wydaje mi się, że Tomek miał coś takiego, on oczywiście kochał te, te, te serie, kochał te wszystkie wydarzenia bondowskie, siedział w tym klimacie i to co wyszło spod jego pióra to było coś znakomitego. Do dzisiaj zresztą większość filmów bondowskich to jest z jego lista, listy dialogowych. On sugerował ci jakąś interpretację, podpowiadał, czy zrobić coś bardziej obiektywnie, czy gdzieś się zaangażować, czy to znaczy miał zawsze jakieś Zawsze życzliwy tłumacz podpowie w pewnych wątpliwych momentach zaakcentuj to, Albo, albo wypuść troszeczkę, niech on pogada w oryginale, a potem ty dodasz swoje. Natomiast z Tomkiem był nawet nie tyle kłopot, co zawsze... Tomek kochał oryginał, kochał wersję oryginalną, więc jego tłumaczenia czasami to były dosłownie jeden do jednego tłumaczenie angielskiego. I Trzeba było się, jak to my mówimy, wyrabiać i mieścić. I ja już czasami jęczałem w nowie, Tomek, to się nie mieści, zrób coś. Na co dostawałem zawsze chyba tę samą odpowiedź. Słuchaj, ja to czytałem w domu, to się mieści. <laughs> po prostu on po No swoje... to wtedy trzeba było się po prostu sprężyć, właściwie już nie słuchać tego, co tam się dzieje, tylko wyczytać polski tekst, ale rzeczywiście się mieściło. Maciej Gudowski, dzięki niemu, James Bond stał się... Znajomym, no nie powiem, że kolegą. Ale kimś jest, bliższym. Ale kimś bliższym po prostu, jeśli w ogóle można tak powiedzieć o tej postaci. I chyba można. Teraz wspomnienie sprzed wielu lat, ale we współczesnej wersji Andrzeja Dąbrowskiego, który nad wszystko cenił jazz, rytm, melodię i perfekcyjne, piękne śpiewanie. To jego wersja, kiedy znów zakwitną białe bzy. Czas pogody. No, białe bzy Z brylantowej rosy Z wonnej mgły W parku pod platanem Pani siądzie z panem Da mu słodkie usta Rozkocha Biały ale znów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły znowu ja. Polskie radio. Jedynka. To czas pogody i takie wspaniałe głosy wyobraźmy sobie, na przykład adepta handlu zagranicznymi meblami. To Wacław Przybylski, do tego fenomenalnie uzdolniony do języków obcych, znał niemiecki, francuski, angielski w odmianie King's English i American, rosyjski. I dla lektorowania zdecydował się porzucić te wszystkie wspaniałości i zaczął pracować w Zgaduj Zgaduli, między innymi lektor Polskiego Radia. Maciej Gudowski się uśmiecha, bo zna no. jeszcze innych, którzy porzucili coś dla czegoś. Yy, w ogóle cała grupa speakerów to byli ludzie, którzy przyszli po y, jakichś innych zawodach. Yy, no, no, w każdym razie nie było jeszcze yy, szkoły, uczelni, która przygotowywałaby do pracy w radiu. I dalej będziemy o tym opowiadać, ale teraz Zgaduj Zgadula przez moment, Wacław Przybylski. Halo, halo proszę państwa, jesteśmy w tej chwili świadkami niezwykle żywiołowego udziału niezliczonych rzesz stałych słuchaczy Zgaduj z Gaduli, w plebiscycie na najlepszą Zgaduj Zgadule 1964 roku. Tłumny udział w plebiscycie, proszę państwa, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Listonosze, przepraszam, doręczyciele opadają z sił, uginając się pod ciężarem ogromnych stosów kart i listów, jakie przynoszą do zgady i zgaduli. Telefony nie milkną ani na chwilę. Przez kuluary naszej redakcji przewija się tłum tych, którzy pragną osobiście złożyć głos na ulubioną audycję. Zupełnie jakby opowiadał o czasach tych pierwszych lata z radiem, kiedy przychodziły listy, kartki pocztowe, widokówki i różne takie sympatyczne przejawy No tej miłości od słuchaczek i słuchaczy, zanim pojawiło się w internecie, zanim pojawiły się smsy, zanim pojawiły się maile i maile i te wszystkie nowoczesności. Maciej Gudowski sam odłożył na bok swoją karierę eksperta ekonomicznego czy gospodarczego po to, żeby być z nami, żebyśmy czuli się szczęśliwsi. Zadziałała magia radia po prostu, który już wcześniej mówiłem i no, dojrzałem do, do chwili, kiedy byłem właściwie wszystko poświęcić. To co, to, co udało mi się osiągnąć w życiu i zdecydować się na radio, ale to się bardzo szybko potem wszystko przełożyło, bo radio pochłonęło. To jest nastąpiło takie zasanie kompletne cała doba, właściwie myślenie o radiu, bycie w radiu, bo to i dyżury spikerskie, i nagrania, i coraz więcej pracy, i coraz więcej pracy. Albo się tego bakcyla radiowego ma i kupuje się konwencję, albo tak jak zresztą wiele osób, które przyszły tutaj, rozejrzały się tylko, no nie, nie, to nie to, to nie to i, i ci ludzie odchodzili. Ale sporo, sporo ludzi, z którymi zaczynałem Pracę w radiu, pracował bardzo, bardzo długo. Słuchałeś wtedy radia również tak prywatnie? Chyba nie wiem. Oj, Rewia Piosenek, Lucjan Kedryński, tak. inne jeszcze głosy. Jak to się odbiera? Już z perspektywy fachowca, ale wtedy jeszcze jako bardzo, bardzo młodego człowieka w przypadku rewi piosenek. Tak, to było bardzo, bardzo dawno temu i y, potem następuje taka konfrontacja, to znaczy zestawienie na przykład głosu y, z twarzą, którą się z z radia. Ja przeżyłem kiedyś przedziwną historię. Y, były to czasy, kiedy na jedynce y, dziennik, główne, główne wydanie dziennika y, było o godzinie 19 i czytało to zawsze dwóch speakerów, albo dwa męskie głosy, albo głos męski i damski. Ja kiedyś czytałem z panem Lucjanem Szołajskim I to było tak, siedzimy obydwaj ramię w ramię Czyta pan Lucjan Szołajski, patrzę w prawo, siedzi przy mnie pan Lucjan Szołajski Patrzę przed siebie, no nie, ktoś włączył telewizor I, i słyszę, że pan Lucjan Szołajski mówi do mnie z telewizora Więc patrzę znowu w prawo, nie Pan Lucjan Szołajski siedzi obok mnie i czytamy razem I potem nastąpiło to złożenie w mojej wyobraźni Że aha, to jest pan Lucjan Szołajski, to jest jego głos i oni są razem Dzień dobry, panie Macieju Gudowski. Pana głos ma w mojej głowie specjalną szufladkę najpiękniejszych radiowych głosów. Pozdrawiam serdecznie. No i życzenia dla jedynki to od pani Alicji. To już piszą nasze słuchaczki. Pan Gudowski to bardzo charakterystyczny głos, ale dla mnie bardziej telewizyjny, czyli lektor filmowy. Telewizja ma y, tak samo dobre mikrofony jak polskie radio, żeby twój głos w telewizorze brzmiał tak znakomicie, jak brzmi w jedynce w polskim radiu? Chyba nie. To jest sfera, do której ja się staram w ogóle nie zbliżać. Zostawiam to moim wspaniałym kolegom, realizatorom dźwięku. Oni, oni tym rządzą, ale jedna jest zasada. Studia radiowe są jedne i te same od lat i wspaniała w nich akustyka. Ze studiami telewizyjnymi różnie bywa. Hmm, choćby... Yy, no jest ich kilka. W jednym studiu głos lektora brzmi tak, w innym troszeczkę inaczej. Ja się zawsze zdaję na, na decyzje moich kolegów, którzy się na tym znają. No. Radio, hmm, może powodowane jakimiś osobistymi odczuciami i dzikim sentymentem do tego miejsca i ludzi, z którymi współpracuje w radio, to jest zawsze, tu się czuje bardziej u siebie, bardziej na miejscu. Pani Anna z Wrocławia, radio to przede wszystkim wspaniałe głosy. Chciałabym, żeby pozostało niezmienne i zostawiało przestrzeń dla wyobraźni. Tak jak kiedyś, teraz coraz bardziej zbliża się do telewizji, wszystko jest rejestrowane. Ja myślę, że pani Annie chodzi również o to, że Sztuczna inteligencja może tak. spowodować, że te głosy już będą trochę inne. Jeszcze nie wiemy dlaczego, ale być może tak. Czy ty obawiasz się, że, że, że, że może to być zagrożenie dla nas? Mówię dla nas, bo tak samo ważni są słuchacze twojego Oczywiście. głosu, jak i dla ciebie twój głos. No dzieją się nieładne rzeczy już tak powoli, powoli. Zwykła kradzież głosów się odbywa. To są sprawy, które się w tej chwili toczą, więc może, może nie mówmy o tym na razie, ale w każdym razie jest reakcja ludzi, którzy pracują przy tym, pracują swoimi głosami przed mikrofonami, czy to radia, czy telewizji, próby obrony tego zachowania, ujęcia tego w jakieś reguły prawa, bo takie być powinny, bo w przeciwnym wypadku to nam to wszystko ucieknie i nasza praca radiowa w pewnym momencie okaże się, że jest bez sensu, bo ktoś sobie wciśnie odpowiedni klawisz i będzie. A przecież, i tutaj przeczytam to, co napisała przed momentem pani Małgorzata. Słucham, uwielbiam te audycje. Są głosy, które się słyszy i takie, na które się reaguje. Głos Macieja Gudowskiego to właśnie ten drugi przypadek. Wystarczy jedno zdanie, a wszystko na chwilę zwalnia. Charakterystyczny, spokojny, hipnotyzujący. Trudno przejść obok niego obojętnie. Dziękuję bardzo. Pewnie... Pracowałeś nad tym i tutaj nawiążę to już ostatni fragment naszej rozmowy. Do stycznia 1927 roku powołano wtedy Radę Odczytową Polskiego Radia i przewodniczący tej rady, Franciszek Pułaski, napisał tak. Prelegent radiowy, prelegent, prelegent. rozporządza tylko głosem. Głos prelegenta radiowego powinien być radiofoniczny, czyli Czysty, wyraźny, dobitny, dobrze modulowany. Niedopuszczalne jest, bo rażą one niezmiernie audytorium uczepione przy słuchawkach. Tak się wtedy słuchało. Również no tak. seplenienie, stękanie, powtarzanie pewnych wyrazów w rodzaju panie dobrodzieju, ten, tego, więc... Wyrazów wypowiadanych dla zastąpienia chwilowej pustki myślowej, bo to oddziaływa w stopniu bardzo ujemnym na nieszczęsnych radiosłuchaczy. No żeby nieszczęśni radiosłuchacze byli szczęśliwi, to co robiłeś? Nawilżałeś gardło, artykułowałeś, ćwiczyłeś dykcję? Dwa przykłady twojego warsztatu. Pierwszy i to jest to, co się zawsze przydaje, bo kiedyś uległem iluzji, że jak już tyle czytam i tyle pracuję, to ja nie muszę przychodzić do pracy y, z rozgimnastykowaną dykcją, jak ja to określam. Nie, to trzeba robić. I to jest jedyna rzecz, którą robię, y, którą mam pod kontrolą. Dla ułatwienia dodam, że ja to robię, robię zawsze rano, a kiedy samochodem na pierwsze nagranie. Y, rozgrzewam aparat tak zwany, język, y, wargi, gardło, żeby potem już nie, nie tracić czasu i jak już będę w studiu usiąść i od razu zająć się pracą. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, no cóż, no, XXI wiek ma dla nas takie rozmaitości, najróżniejszych przypadłości, wirusy i inne takie historie. Oczywiście trzeba się bronić i ratować przed tym, no ale, ale czasami one nas dopadają i wtedy trzeba szybko, szybko się z tego wyleczyć, bo przecież czeka radio. Ja się uśmiecham do ciebie, bo słuchacze podają różne przykłady tutaj SMS-owo. Między innymi ten słynny, klasyczny przykład, kiedy przy fortepianie zasiadł pewien znakomity ktoś. Pianista. Tak, znakomity <śmiech> pianista i to taka wpadka, takie przejęzyczenie, bo każdemu to się zdarzyło. Ja tak zaglądam do swojego folderu z wpadkami. Tam niespecjalnie cokolwiek widzę, ale to nie dlatego, mhm. żebym się chwalił. Dlatego, że ty masz większe doświadczenie, jeśli chodzi o mówienie do słuchaczy, czy rozmawianie z nimi. I zdarzyło ci się takie. Zaraz powiemy o tym panu przy fortepianie. Tak, wrócimy, bo to jest piękna historia radiowa. No Zresztą to bardzo proszę. z kilku. To chodzi o zapowiedź oczywiście, tak. że tak. Przy fortepianie leży Jefeldt. Tak, tak, a jest. chodziło o... Jerzego Lefelda. Jerzego Lefelda, dystyngowanego dżentelmena, tak który no, pewnie nigdy sobie nie wyobrażał, że coś takiego się zdarzy. A jeśli chodzi o twoje, bo to jest anegdota już z czasów bardzo, bardzo, bardzo dawnych, jeśli chodzi o twoje mniej lub bardziej współczesne... To, co zawsze pamiętam, to jeden, jedna z moich pierwszych historii w ogóle radiowych, czytanie wiadomości na dwójce wtedy. Ja miałem kolosalne problemy yy, z przejściem... Przez wyraz nieprofesjonalny. Coś się tam działo po drodze takiego, że trzy razy podchodziłem. No i już byłem yy, gotów zrezygnować, powiedzieć, niezawodowy, amatorski. Ale postanowiłem, że czwarty raz może się uda i się udało. To pamiętam. A potem było jeszcze mnóstwo takich różnych historii. Zresztą przy tej ilości mojego czytania to takie rzeczy zdarzają się bardzo często Teraz oczywiście częściej w sytuacji, kiedy jest nagranie filmu, czytanie listy dialogowej, no tam to się dzieją czasami historie takie, że jak to mówię, coś się palnie i dopiero realizator dźwięku zwraca uwagę, pomyliłość się, co się stało, no po to posłuchaj. I rzeczywiście, co są przekręcenia wyrazów, zamiast konstytucja, mówimy kontrybucja i tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, czytamy po rzucie oka na, na wyraz i tam już w głowie musi powstać skojarzenie. My musimy ten wyraz wypowiedzieć. Czasami jest to bardzo szybko. Nie zdążymy się zastanowić, nie, nie zdążymy precyzyjnie doczytać go do końca, no i bach. Katastrofa gotowa. Maciej Gudowski, Polskie Radio Jedynka i to, co najważniejsze, głos, do którego już się tęskni. No to sięgnijmy do czasów, kiedy to wszystko się zaczęło z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.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 Komplement diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerinsen, Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelamicy wspomaga odprężenie. Wyciąg szybek mielu wspiera utrzymanie zdrowego snu a flofarm. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 10 lat małżeństwa i dwie córeczki. Pierwszy lot szybowcem z numerem 16. Trzy razy mieszkałem po 25. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dziś temat powszechny, ale krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. pani ekspert. Co za te kontrole odpowiada? To m.in. mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Cześć.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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński zaprasza na wieści dla zmotoryzowanych z aplikacji Radia Kierowców. To na początek. Trasa S19 na odcinku remontowanym przed Sokołowym Polskim od strony Lublina jest kolizja. Ruch odbywa się na bieżąco, jest tylko delikatne zwężenie także. Uważajcie na tym odcinku. Dołączam się do prośby i bardzo dziękuję za tę informację. Półmaraton trwa w Poznaniu. Początek i koniec biegu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. A trasę wyznaczono niedaleko Głównego Dworca Kolejowego, co oznacza także dodatkowe utrudnienia dla pasażerów. Trasa biegu przebiega przez dzielnice Łazarz i Grunwald oraz przez osiedla Junikowo i Ławica. Nie tylko w Poznaniu, ale również w Krakowie. Dziś jest maraton. Może nie pół miasta, ale... Część miasta jest wyłączona i jest duże utrudnień dla kierowców, nawet dla turystów przy zamkniętych ulicach może to doprowadzić do małego zamieszania. To prawda, w Krakowie odbywa się trzeci Tauron Krakowia Maraton. Trasa prowadzi między innymi bulwarami wiślanymi wokół Błoń, ale biegacze zawitają także do Podgórza i do Nowej Huty. Start i meta zostały wyznaczone na rynku głównym. Ponadto mamy remont skrzyżowania. Na trasie 45 na połączeniu z ulicą Główną to w Poborszowie. Trzeba będzie zdjąć nogę z gazu i trzeba będzie także kierować się na objazd. Prace zaczną się jutro i potrwają do końca maja. Utrudnienia także w Łomży. Tam rozpoczęła się modernizacja ulicy Nowogrodzkiej i duży fragment tej trasy jest wyłączony z ruchu. Do tego mamy ruch naprzemienny na ulicy Wojska Polskiego przy wyjeździe w stronę Ostrołęki. Na wieści od Państwa czekamy w aplikacji Radia Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11.